Ewangelia Jana, rozdział 16. Tom ci wam powiedział, abyście się nie gorszyli. Wyłączać was z buźnic, owszem, przyjdzie godzina, że wszelki, który was zabije, będzie mniemał, że Bogu posługę czyni. A to ci wam uczynią, iż nie poznali Ojca ani mnie. Alem ci wam to powiedział, abyście, gdy przyjdzie ta godzina, wspomnieli na to, że mi ja wam opowiedział, a tego wam z początku nie powiadał, bom był z wami. Lecz teraz idę do onego, który mnie posłał, a żaden z was nie pyta mnie, dokąd idziesz? Ale żem wam to powiedział, smutek napełnił serce wasze. Lecz ja wam Prawdę mówię, wam ci to pożyteczno, abym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel on nie przyjdzie do was, ale jeśli odejdę, poślę go do was. A on przyszedłszy będzie karał świat z grzechu i sprawiedliwości i sądu. Z grzechu mówię, iż nie uwierzyli we mnie, sprawiedliwości zasię, iż do ojca mego idę,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 On mię uwielbi, bo z mego weźmie, a opowie Wam. Wszystko, co ma ojciec, moje jest. Dlatego rzekł, że z mego weźmie, a Wam opowie. Maluczko, a nie ujrzycie mię, i za się maluczko, a ujrzycie mię, bo ja idę do ojca. Mówili tedy niektórzy z uczniów jego między sobą. Cóż to jest, co nam mówi. Maluczko, a nie ujrzycie mię, i za się a ujrzycie mię, a iż ja idę do Ojca? Przetoż mówili, cóż to jest, co mówi malutko? Nie wiemy, co mówi. Wtedy Jezus poznał, że Go pytać chcieli i rzekł im. O tem się pytacie między sobą, żem rzekł. Maluczko, a nie ujrzycie mię i zasią maluczko, a ujrzycie mię. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że wy będziecie płakać i narzekać, a świat się będzie weselił. Wy smutni będziecie, ale smutek wasz obróci się wam w wesele. Niewiasta, gdy rodzi, smutek ma, bo przyszła godzina jej, lecz gdy porodzi dzieciątko, już nie pamięta uciśnienia dla radości, iż się człowiek na świat narodził. I wy teraz smutek macie, ale za się ujrzę was, a będzie się radowało serce wasze, a radości waszej nikt nie odejmie od was. A dnia onego nie będziecie mnie o nic pytać. Za prawdę, za prawdę powiadam wam. O cokolwiek byście prosili ojca w imieniu moim, da wam. Dotąd oni coście nie prosili w imieniu moim. Proście, a weźmiecie, aby radość wasza była doskonała. Tom ci wam przez przypowieści mówił, ale idzie godzina, gdy już dalej nie przez przypowieści mówić wam będę, lecz jawnie o ojcu moim oznajmię wam. On dzień w imieniu moim prosić będziecie, a nie mówię wam, iż ja będę Ojca prosił za wami, albowiem sam Ojciec miłuje was, żeście wy mnie umiłowali i uwierzyliście, że mi ja od Boga wyszedłem. Wyszedłem od Ojca, a przyszedłem na świat i zasię opuszczam świat, a idę do Ojca. Rzekli mu uczniowie Jego. Oto teraz jawnie mówisz, a żadnej przypowieści nie powiadasz. Teraz wiemy, że wszystko wiesz, a nie potrzebujesz, aby cię kto pytał. Przez to wierzymy, żeś od Boga wyszedł. Odpowiedział im Jezus. Teraz wierzycie? Oto przyjdzie godzina, owszem, już przyszła. Że się rozproszycie każdy do swego, a mięs samego zostawicie. Lecz nie jestem sam, bo ojciec jest ze mną. Tom ci wam powiedział, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, jam zwyciężył świat.